Cześć wszystkim, Kasia Alkoholiczka z tej strony. Ja oczywiście zapytam zawsze, czy dobrze mnie słychać. Super, Następnie bardzo dziękuję służbom, że ten meeting się odbywa i serdecznie dziękuję za zaproszenie. E, jak gdy w ogóle dostaję zaproszenia na speakerki to zastanawiam się, co ja mogę powiedzieć, bo, bo mam wrażenie, że, że dopiero jestem początkująca w tym wszystkim i... E, Czasami sobie po prostu ujmuję, ale no tak, ale jak jestem zaproszona, to mam właśnie według 12 kroku robić to, co do mnie należy. Krok 12 mówi nam, że przebudzenie duchowo w rezultacie tych kroków staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach. Przebudzenie duchowo, czyli dla mnie ten krok, jest takim krokiem, w którym się już coś wydarzyło czyli w rezultacie pracy na krokach z moją sponsorką od pierwszego do jedenastego kroku ja, ja, doznałam, ja doznałam czegoś takiego, co, co otworzyło moje serce na to, żeby pracować z drugim alkoholikiem. E, na samym początku wejścia do wspólnoty, e, jak moja sponsorka powiedziała mi, że sensem no. naszego życia później w tej wspólnocie jest pomaganie drugiemu alkoholikowi, to w mojej głowie urodziło się tylko jedno, ja to, ja to będę zawsze podkreślać, to to, że ja sobie wezmę to, co chcę i po prostu stąd uciekam. Oczywiście słowo uciekam było zastąpione wulgaryzmem w mojej głowie, mm, bo po prostu nie wyobrażałam sobie, że mogę dawać swój cenny czas bezpłatnie drugiej osobie, tak? To było takie moje wyobrażenie, natomiast właśnie doznało się u mnie w mojej głowie, nie wiem kompletnie jak, e to, to tak zwane przebudzenie duchowe, które, tak jak powiedziałam na wstępie, otworzyło moje serce na to, żeby pracować z drugim alkoholikiem i żeby widzieć sens mojego życia w tym, żeby być w tej wspólnocie, pomagać e, i być zawsze otwartą na służbę. Mm przebudzenie duchowo i też właśnie zastanawiałam się na samym początku zawsze właśnie, co to znaczy to przebudzenie duchowo, nie? duchowe, nie? Czy to jest tak jak Billa, że to nagle tak spada i się to czuje w moim przypadku pierwszy rok trzeźwości był bardzo w ogóle trudnym rokiem takim pełnym stanów lekko depresyjnych z takich stanów dosyć mocno agresywnych w stosunku do moich bliskich na szczęście nie fizycznie, ale słownie byłam bardzo, bardzo agresywna i, i jakby kompletnie nie wiedziałam, co to znaczy to, to przebudzenie duchowe, ale, ale w 12 na 12 w naszej książce jest, jest też fajnie opisane to przebudzenie duchowe, co to oznacza, że to nie musi być właśnie jakiś taki strzał z nieba i nagle jesteśmy oświeceni, tylko ja bym chciała to przetoczyć właśnie. Mm. Znalazł się na szlaku, który rzeczywiście do końca prowadzi, który przekonuje, że życie nie jest ślepą uliczką ani grą, w której trzeba zwyciężać, ani, przy, ani przynajmniej jakoś przebrnąć do końca. Nastąpiła w nim prawdziwa przemiana, ponieważ zaczął czerpać siły ze źródła, którego dotychczas w taki czy inny sposób unikał. Osiągnął taki stopień uczciwości, tolerancji, spokoju, umysłu, zdolności do poświęcenia miłości, do jakiego w swoim przeświadczeniu nie był zdolny. Jest to dar, nie nagroda. Ale zwykle ten dar jest poprzedzony osiągnięciem pewnej gotowości na jego przyjęcie. E, I to jest właśnie to, co e, według mnie u mnie się zadziało. E, ale też jest drugi, co chciałam przytoczyć, właśnie też 12 na 12. Tak więc stosując te kroki, po pewnym czasie doświadczyliśmy niekwestionowanego przebudzenia duchowego. Obserwując tych, którzy wciąż jeszcze pełni wątpliwości, stawali na początku tej drogi, mogliśmy zauważyć zachodzące w nim zmiany w oparciu o bogactwo doświadczeń, mogliśmy przewidzieć, że każdy wątpiący, który naraził, ubolewa nad nieuchwytnością podejścia duchowego i zadowala się uznaniem swojej ulubionej grupy AA za swoją siłę wyższą, wkrótce pokocha Boga i przyzwie Go po imieniu. Eee, I to jest to, jest to co co właśnie ja uznaję za to przebudzenie duchowe w rezultacie tych kroków, czyli, czyli pracy na krokach od 1 do 11. Eee, I teraz e, druga część jakby tego kroku jest to, że mamy nieść posłanie innym alkoholikom. Czyli ja mam, według, według tego, co mnie moja sponsorka nauczyła i według tego, co moja siła wyższa mi pokazuje, to to, że ja mam być zawsze otwarta na to, żeby pomóc drugiemu alkoholikowi że jak ja jestem na meetingu, to nie skupiam się na osobach, które, które znam. E, oczywiście jest bardzo miło zobaczyć znajomych ze wspólnoty, natomiast ja mam zobaczyć, czy ktoś jest nowy. Jeżeli jest ktoś nowy, to ja mam w obowiązku podejść do tej osoby i zapytać się, jak ma na imię, e, zapytać się, co mogę dla niej zrobić i e, jakby tak otoczyć ją opieką, żeby ona wiedziała, że jest w dobrym miejscu i że nie jest kompletnie sama myślę, że na wielu meetingach też stacjonarnych są też karteczki, więc ja jak, ja, jak mam służbę na swoim meetingu domowym, to, to zawsze proszę o karteczki, wpisujemy, wpisujemy takiej nowej dziewczynie numery telefonu do siebie, żeby ona miała do nas kontakt i my też bierzemy do niej numer telefonu i od tej chwili jakby ja, ja mam też e, takie, ja mam poczucie, że jest to mój obowiązek, żeby tej, do tej dziewczyny telefonować i i pytać się, jak się czuję, bo z mojego doświadczenia jakby właśnie ten okres trzeźwości na początku był dla mnie szalenie trudny i, i bardzo potrzebowałam właśnie takiego wsparcia, o którym mówię. Jeżeli chodzi o, o, tą, o w ogóle o otwarcie na, na drugiego alkoholika, to też w moim przypadku jak wchodziłam do wspólnoty, jak pomyślałam jak już, jak już przeszłam przez ten rok, moja sponsorka właśnie mówiła jestem dzieckiem online, więc to było łatwiejsze prawda, ja zgłaszałam się do czytania tradycji, do czytania kroków ale moja sponsorka jakby cały czas mówiła, że jak wracamy po tej pandemii to muszę sobie znaleźć meeting domowy taki, w którym będę miała służbę ja się strasznie słuchajcie, od tego ja strasznie tego nie chciałam robić, dlatego że mówiłam, że mam trójkę dzieci, ja pracuję na etat, mam dom do ogarnięcia i, i jeszcze sponsoruję, więc jakby nie jestem w stanie chodzić gdzieś, zobligować się, żeby chodzić raz w tygodniu na 100% i żeby jeszcze podejmować tam służbę. Natomiast jakby przyszła ta gotowość w pewnym momencie, że, że wyszło to po prostu, z, tak jak mówię, siła wyższa mnie bardzo mocno zadziałała i jednak y, znalazłam taką grupę domową. E, mam tam służby skarbnika i e, jestem dzieckiem, tak jak wspomniałam, online'ów, natomiast jakby ta wspólnota nabrała dla mnie kompletnego nowego znaczenia, jeżeli chodzę na stacjonarny meeting, ja nagle wtedy poczułam się tak bardzo mocno częścią tej wspólnoty, że ja jestem wśród tych ludzi, że ja ich widzę co tydzień tych samych ludzi. Oczywiście też i nowi przychodzą. Ale ja widzę, jak oni się mogą czuć. I widzę też po nich, jak się czują i, i mogę ich wesprzeć też, tak? To jest też dla mnie bardzo ważne. Eee, jeszcze coś chciałam tutaj dodać. Hmm. To, co jest w ogóle bardzo ważne w Wielkiej Księdze, bo ona dosyć mocno i dosyć dużo opisuje w ogóle ten dwunasty krok i pracy z innymi, i do czynu. To jest to, że y, też jest napisane, że jak inne metody zawodzą, to my jako alkoholicy jesteśmy w stanie pomóc drugiemu alkoholikowi. I ja y, uważam, że przez to, że jestem chora na tą samą chorobę, co ludzie w naszej wspólnocie jakby mamy ten dar do tego, żeby, żeby, żeby tego człowieka przekonać do siebie, żeby, żeby zrozumiał, że, że to, co czujemy, czuliśmy to samo, że jak przeszliśmy, ja przeszłam do wspólnoty w strasznym stanie psychicznym. Ja nie straciłam domu, nie straciłam pracy, nie straciłam dzieci, ten mój mąż cały czas ze mną był, natomiast jakby ta pustka duchowa i to poczucie takiego bezsensu życia coraz mocniej wkradało się w moje życie i i nawet jak było tak w porządku na zewnątrz, tak, że jakby kompletnie nic nie było widać, że coś się ze mną dzieje, bo, bo rzeczywiście umiałam bardzo dobrze jakby grać i, i udawać, tak, czuję, że, że ta choroba bardzo postępowała i przyszłam w takim momencie życia, że gdybym nie przyszła wtedy, to nie wiem kompletnie, co by się ze mną działo, ale na pewno nie było lepiej, tak, że ta choroba rzeczywiście jest jak winda, ona zawsze zjeżdża w dół, nigdy nie ma tak, że idzie do góry. I, e... No i ja jestem ogromnie wdzięczna, że trafiłam tutaj i że, że zaopiekował się ze mną drugi alkoholik, druga alkoholiczka, która jakby wiedziała kompletnie, co ja czuję. I to jest to doświadczenie, którym ja mogę się dzielić na dziś. Jeżeli chodzi o, o moją służbę też, to, to tak jak mówię, jestem zawsze otwarta na to, żeby, żeby telefonować do dziewczyn, żeby odbierać telefony, żeby dzielić się doświadczeniem, żeby e, e, no i to, co jest też dla mnie bardzo fajną taką służbą, to to, że też chodzę do więzienia. Hmm. Oczywiście to nie jest ta służba taka cykliczna i bardzo częsta, bo, bo mówię, jestem mamą trójki dzieci i czasami one są chore, więc muszę odmawiać tych wizyt, ale ogólnie czuję, że jest to też jakby w cudzysłowie moje miejsce. Ja stamtąd wychodzę bardzo us uskrzydlona i tak um, to nie się nie posłania tym dziewczyną. Dla mnie jest naprawdę wyjątkowe to one czekają co tydzień na ten meeting, żeby, żeby do nas do sali wejść i, i dzielić się swoim doświadczeniem, bardzo czasami trudnym. Ja wtedy po takim mitingu jestem ogromnie wdzięczna, że ta siła wyższa bardzo mnie, bardzo się mną zaopiekowała wtedy, bo ja nie jestem od nich absolutnie lepsza, od tych dziewczyn. Ja wielokrotnie byłam bardzo pijana w swoim domu, ze mną spała obok mnie trójka moich dzieci, i prawdopodobnie, gdyby się cokolwiek wydarzyło w naszym życiu, jakiś pożar, to ja bym nie była w stanie ich wyciągnąć z tego mieszkania. Także ja wiem, że to jest tylko zasługa mojej siły wyższej. I będąc tam, mam takie jakby coraz mocniejsze poczucie właśnie tego, że jestem ogromną szczęściarą, że tak się wydarzyło. E, więc to też ode mnie, jeżeli chodzi o... Um, jeżeli chodzi o to niesienie posłania. E, ja już chyba za bardzo tak właśnie nie, nie mam takiego pół godziny, myślę, że to naprawdę nie będzie pół godziny, tylko tak krócej zdecydowanie. E, ale tak jak właśnie jeszcze wspomniałam o tym, jak, jak przychodzi ktoś nowy, tak, na meeting, to, to, to, to ta opieka nad tą osobą, to, że ja mogę się podzielić tym, co ja robię, że jestem trzeźwa przez te trzy lata. E, bo to nie jest tak, że mm, tak jak myślałam, że jak właśnie wejdę na program, przestanę pić, to, to moje życie się będzie układało, ja, się, ja, ja będę szczęśliwsza. Są bardzo różne momenty. Czasami, jestem, czasami mi się nie chce wstać z łóżka. Czasami mam bardzo podły nastrój. Czasami nie mam tej pogody ducha za grosz. Ale to, co moja sponsorka zawsze mówiła, to to, że jakby ja mam robić to wszystko pomimo tego, jak się czuję. I to mi bardzo często uratowało skórę przed tym, żeby po prostu nie leżeć i, i, i pewnie zakończyłoby się to jakimś zapiciem. Chociaż mówię, na szczęście, będąc już prawie 3 lata we wspólnocie, nigdy nie miałam przez te trzy lata takiego momentu, w którym pomyślałam, że, że się napiję. Na całe szczęście, że ta obsesja umysłu bardzo została mi szybko zabrana. Zostało jak zabrana mi została obsesja umysłu z tym piciem, to została mi, zostało mi straszne, przez ten rok straszne złe samopoczucie, ale, ale gdzieś tam po drodze, po roku czasu zaczęła się pogoda ducha i jakaś taka radość z tego życia. I ta ogromna wdzięczność za to, że jestem w tym miejscu, w którym jestem. Mm. E jeżeli zajmuję się w ogóle drugim alkoholikiem, drugą alkoholiczką, to przestaję myśleć o sobie. Ja mam tą tendencję, to jest moja wada charakteru, że, że myślę o sobie, skupiam się na sobie. To nie jest też tak, że to odeszło całkowicie, że jestem tutaj jakaś uziemiona, u, znaczy uduchowiona bardzo. To jest tak, że, że codziennie podejmuję te wysiłki, tak, czyli staram się we wszystkich moich poczynaniach um, robić wszystko, co w mojej mocy, żeby tych myśli o mnie było jak najmniej w mojej głowie. Kiedyś usłyszałam taki piękny tekst i ja go bardzo często noszę w sercu i w głowie, to jest tak, że im więcej mnie w mojej głowie, tym jest mniej Boga. I ja mam się starać po prostu we wszystkich moich poczynaniach e, szukać osoby, której mogę pomóc. E, wszystkich alkoholikom. Alkoholicy nie są tylko na meetingach, AA. Alkoholicy są w naszych rodzinach. Alkoholicy są w naszej pracy ja mogę tym takim jakby przykładem trzeźwego człowieka wspierać taką osobę dzielić się tym właśnie doświadczeniem które mam eee... poczekajcie co tu jeszcze mam bo ja tu w ogóle mam książkę ze sobą mm -hmm. No i to chyba będzie tyle ode mnie, bo no, ja mówię, to ja nie mam jakiegoś szalenie wielkiego doświadczenia, jeżeli chodzi o ten dwunasty krok, robię co w mojej mocy. Czasami się zastanawiałam w ogóle, czy, czy nie robię za mało. Mam też takie tendencje, ale, ale tak sobie myślę, że najważniejsze jest to, że jestem trzeźwa. A i to, co jest dla mnie też ważne w dwunastym kroku, to to, że ja będąc we wspólnocie powróciłam też do, do ról społecznych. Dwunasty krok to, to jest też powrócenie moich do rów społecznych, że ja w tym momencie wiem, że ja mam służyć swoim, swoim, swoim dzieciom. Jak moja córka wraca z zajęć i wiem, że jest ciemno, to ja do niej dzwonię i czy mi się chce, czy mi się nie chce, czy jest zimno, czy jest ciepło, to ja wiem, że to jest mój obowiązek, moje dziecko przyprowadzić do domu, żeby wróciło bezpiecznie. Jeżeli jestem w pracy, to jestem pracownikiem i mam się na tym skupić. Jeżeli jestem właśnie na meetingu, to, to jestem na meetingu. jeżeli jestem w domu, to też staram się właśnie być tą dobrą mamą i dobrą żoną. I to jest też dla mnie bardzo ważne, bo ja wcześniej, jak piłam, to cały czas żyłam fantazjami, że moje życie powinno wyglądać inaczej, że, że powinna mieć lżejsze życie, przyjemniejsze, a no, przyjemniejsze nie było w pewnym momencie. I nagle się obudziłam z tej właśnie, to moje życie jest niekierowalne, bo ja mam całkowicie inną wizję na moje życie. I nagle się okazało, że jest dom, trójka dzieci, mąż, nie? I, i mnóstwo obowiązków przy tym. Natomiast dzięki programowi wróciłam właśnie w ten czwarty wymiar egzystencji, czyli w tą rzeczywistość, którą mam, zaakceptowałam ją. Wiem, że jestem matką, żoną, alkoholiczką. I te trzy role kompletnie wypełniają moje życie, bez jakichś tam marzeń o jakimś innym życiu, bo to, co mam, jest naprawdę dużym błogosławieństwem. I jeszcze raz podkreślę, że jestem ogromnie wdzięczna wspólnocie, że tu jestem. Jestem ogromnie wdzięczna za to, że mam to, co mam. Um, I No i chyba tyle. Dziękuję bardzo.